by snać, on nie był Chrystusem, odpowiedział Jan wszystkim, mówiąc. Jać was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy nad mnie, któremu mnie jest godzien rozwiązać rzemyka u butów jego, ten was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje,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 A Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach, będąc, jako mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Matatowego, syna Lewiego, syna Melchyiego, syna Jannego, syna Józefowego, syna Matatyjaszowego, syna Amosowego, syna Naumowego, syna Eslego, syna Nagiego. Syna Maatowego, syna Matta Tyaszowego, syna Semeiego, syna Józefowego, syna Judowego, syna Joannowego, syna Resowego, syna zoro Zorobabelowego, syna Sala syna Nerijego, syna Melchijego, syna Addyiego, syna Kosamowego, syna Elmodamowego, Syna Irowego, Syna Jozego, Syna Eli Jezerowego, Syna Jorymowego, Syna Mattatego, Syna Lewiego, Syna Symeonowego, Syna Judowego, Syna Józefowego, Syna Jonanowego, Syna Eli Syna Meleowego.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 Syna Faresowego, Syna Judowego, Syna Jakubowego, Syna Izaakowego, Syna Abrahamowego, Syna Tarego, Syna nachorowego, Syna Saruchowego, Syna Ragawowego, Syna Falekowego, Syna Heberowego, Syna Salego, Syna Kainowego. Syna Arfak Sadowego, syna Semowego, syna Noego, syna Lamechowego, syna Matusalemowego, syna Enochowego, syna Jaredowego, syna Mala Leelowego, syna Kajna Nanowego, syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego.